Polskiego Radia 24. Andrzej Poczobut, uwolniony dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, jest już w Polsce. Kto zawinił? Prezydent i rządzący przerzucają się odpowiedzialnością za aferę Zonda Krypto. Jest kolejna decyzja o transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, tym razem dotyczy dwóch mieszkanek Lublina. Minęła 15. Ewelina Kamińska, zapraszam. Jest wycieńczony, wychudzony, ale wrócił do kraju. Białoruski reżim uwolnił Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi jest teraz w drodze do Warszawy. Na polsko-białoruskiej granicy powitał go między m.in. premier, który opublikował wspólne zdjęcie z Poczobutem. Prezes Domu Białoruskiego w Polsce Aleś Zarębiuk zwracał uwagę na naszej antenie na zły stan fizyczny dziennikarza. Pamiętam Andrzeja z lat 90. i jeszcze przed tym 2021 roku. On zupełnie inaczej wyglądał. On ćwiczył, on był taki mocny. A teraz widzimy po prostu więźnia stelenowskiego Gulagu. Tylko takie porównanie mi przychodzi do głowy. I to właśnie pokazuje, jak niszczą, jak mordują więźniów politycznych na Białorusi, jak, jak to robi Łukaszenka. Duchowo i moralnie Andrzej Poczobut wygrał z tym reżimem. Andrzej Poczobut spędził w białoruskim łagrze 5 lat. Wielokrotnie był kierowany. Do pozbawiono go też kontaktów z najbliższymi oraz opieki medycznej. Polskie władze domagały się uwolnienia go i oczyszczenia z politycznie motywowanych i nieprawdziwych zarzutów. Oprócz Andrzeja Poczobuta reżim w Mińsku uwolnił jeszcze cztery osoby. Rząd przez dwa lata nie zrobił nic w sprawie kryptowalut, a teraz próbuje przerzucać odpowiedzialność na prezydenta. Tak oświadczył szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Przypomnijmy, Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawę zwiększającą ochronę polskich klientów na rynku kryptoaktywów. Ze strony rządzących padają teraz pytania o powody tej decyzji. Wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz oświadczył wczoraj, że polityczna odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto spada właśnie na prezydenta. Zbigniew Bogucki odpiera te zarzuty i przekonuje, że za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 W Polsce ustawa Polski 2050 jeszcze nie została skierowana do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Według nieoficjalnych informacji prezydent Nawrocki jest gotowy poprzeć zaproponowany projekt. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie nakazał dziś urzędnikom transkrypcję portugalskiego aktu małżeństwa dwóch kobiet. Wcześniej odmówiły im tego Urząd Stanu Cywilnego w Lublinie i Lubelski Urząd Wojewódzki. To były błędne decyzje, mówiła podczas uzasadniania wyroku sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Iwona Tchórzewska skarżącym niezasadnie odmówiono dokonania transkrypcji i nietrafnie organy uznały, że byłoby to sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego. Sąd podziela stanowisko wyrażone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o orzeczenie NSA sprzed miesiąca, który nakazał transkrypcję aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. Wyrok, dzisiejszy wyrok jest nieprawomocny. Baza lokalowa, nowoczesny sprzęt medyczny, w tym informatyczne, dobrze wyposażone laboratoria oraz nowoczesne terapie to najważniejsze potrzeby 18 ośrodków onkologii i hematologii dziecięcej w Polsce. Tak wynika z ostatniego raportu w tej sprawie. Przygotował go konsultan, konsultant krajowy w tych dziedzinach profesor Jan Styczyński. Jak podkreśla postęp w onkologii dziecięcej jest ogromny i Polska musi za nim nadążyć. Dzisiaj nowoczesne rozpoznanie onkologiczne to jest nie tylko rozpoznanie histopatologiczne, spod mikroskopu, ale to jest rozpoznanie takie właśnie na poziomie zmian molekularnych, zmian genetycznych, bo te zmiany genetyczne mówią nam o tym, co się dzieje w komórce nowotworowej, a jak wiemy, co się dzieje, to potem możemy lepiej leczyć. Za kilka, kilkanaście lat to pewno będzie standard, że będziemy leczyć według rozpoznań molekularnych. Każdego roku w naszym kraju wykrywa się od 1100 do 1200 przypadków nowotworów u dzieci. To były informacje Polskiego Radia 24. Przelotnie pada w północno-wschodniej części kraju. Tam też najwięcej chmur, które powoli suną na południe. Na pozostałym obszarze dość słonecznie. Temperatura maksymalna od 7 stopni na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Około 10 na wschodzie, terenach podgórskich i na wybrzeżu. Do nawet 15 na zachodzie i miejscami na południu. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądów w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zagrożenie pożarowe jest duże lub średnie, a w kilku regionach centralnej i zachodniej Polski notuje się suszę hydrologiczną. Klimat. Reklama.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 Osiem minut temu minęła godzina 15. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Komentarz. Witamy także Pana Aleksandra Łachwińca, białoruskiego politologa współpracownika Wolnego Uniwersytetu Białoruskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka była Pana pierwsza reakcja na informację o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta? Wielka radość, łzy. Znamy się. I naprawdę to jest bardzo dobra wiadomość. Oczekiwaliśmy to. Od lat, od pięciu lat. I on nie musiał być w więzieniu, to jest polityczna pomsta Łukaszenki za postawę Andrzeja, za jego działalność. I on oczywiście jest symbolem dla wielu Białorusinów. On kilka razy już był więźniony i to naprawdę osoba, która um, zna, jak um, sprzeciwić się temu reżimowi. Miała takie jakieś poczucie, może jakieś przecieki dotyczące tego, że to nastąpi właśnie dzisiaj, w najbliższych dniach, teraz, to uwolnienie Andrzeja Poczobuta stanie się faktem? No, trudno powiedzieć oficjalnie. Byli wiele deklaracji i oczekiwanie były każdy raz, że Andrzej będzie na liście wcześniej, ale tak nie było końcu jest bardzo, bardzo ważne, że Andrzej już jest wolny. Mówi pan o tym, że znają się panowie dla nas, dla których Andrzej Poczobut to jest tylko, tylko albo aż postać symboliczna, dziennikarz. No wiemy o tym, że działacz opozycji białoruskiej, działacz mniejszości polskiej na Białorusi, patrząc na te zdjęcia, które zamieścił na swoich mediach społecznościowych premier Donald Tusk, pęka serce, no bo rzeczywiście widać, że Andrzej Poczobut jest, no, skrajnie skrajnie po tym pobycie pięcioletnim w łagrze białoruskim Łukaszonkowskim. Tak, to, to, to, to tak to powiedzieć. Lager. Tak, tak, to, to, to, to lagr, na, naprawdę to, to, to, to jest to wie, e, wie, to z zdjęcych widać, że wielu wycierpał, Andrzej i to, to są tortury, to, to, to jest lagr sta, Stalinowski, to prawda. No, I mimo tych cierpień Andrzej Poczobut zostaje postacią niezłomną. Podkreślamy to także i w tych komentarzach. Po jego uwolnieniu to się, to się przewija najczęściej takie właśnie określenie postawy Andrzeja Poczobuta. On wygrał z reżimem? Już tak pytając pana jako politologa, człowieka, który obserwuje, ocenia, analizuje to co dzieje się na Białorusi? To jest postęp i to, to jest oczywiście osobiste to jest wygrana sprawa, ale jeszcze do zwycięstwa daleko jest. Ten reżim kontynuuje łamać prawa, prawo Białorusinów od pochodzenia białoruskiego, polskiego jakiegokolwiek. ten reżim jest zagrożenie dla własnych obywateli. To, że Łukaszanka uwolnił Andrzeja Potobuta, to jest dowód jego słabości. Czy siły w tym sensie, że ma jeszcze, no, jakkolwiek nieelegancko i może niewłaściwie to zabrzmi, w zanadrzu no, całe wielkie grupy ludzi, których może wymieniać w tych negocjacjach prowadzonych z Zachodem? Wielu znanych osób już zostali uwolnieni. Są e, kilkaset więźniów politycznych wciąż e, w Białorusi za kratami. To Łukaszenka prowadzi grę i dla niego ludzie to tyle towarów on wymienia. I to znaczy, że oczywiście jego moc jest oparta na, na Rosji, na tym, że on chroni się, on dostaje od Pułcina wsparcie i dostał w 2020 roku. I teraz również pomaga Pułcinowi w tej wojnie przeciw Ukrainie, w tej wojnie hybrydowej przeciw Zachodu. I to jeszcze to pokazuje, to, to, to oczywiście, że jest słabość. Słabość, która polega na tym, że sytuacja nie najlepsza jest w Białorusi i Łukaszenka potrzebuje otwarcia. On chce sprzedawać a, a, a, s, a, s, towary białoruskie na zachodzie, dlatego, że to jest bardzo naturalne. I ten model, który wciąż jest wspierany przez Rosję, on ma swoje granice. On, I dlatego, Łukaszenka potrzebuje jakichś kontaktów z Zachodem, dlatego on również chciał, żeby Polska więcej zrobiła kroków. I w, a w każdym razie w negocjacjach, w, w, w dyplomacji, w, w, w, w, w, w wojnie hybrydowej przeciwko Łukaszenki, to ma zawsze być twardo pozycja. Oni nie rozumieją języka negocjacji lub dyplomacji. Gospodarczo słabnie reżim Łukaszenki, ale politycznie, paradoksalnie możemy powiedzieć, że wraca na, na salony, skoro hmm, negocjują z nim Amerykanie. No bo podkreślamy również hmm, ten przemożny udział hmm, amerykańskich sojuszników także w hmm, tych rozmowach i w tych wysiłkach na rzecz uwolnienia Andrzeja Poczobuta. On oczekiwał e, zmiany administracji amerykańskiej i można powiedzieć, że on to szykował, żeby e, jakoś... E, e, no, ta izolacja, w którą on uh, doprowadził Białoruś, była ukończona jest izolacja również personalna. On chce takiej legitymizacji uh, międzynarodowej i widzimy, że oczywiście uh, to jest uh, naprawdę, uh, to jest deal, uh, to znaczy uh, taki targ i Łukaszenka coś chce wynegocjować, i widzimy, że uh, on coś dostaje. Ale to ten fakt, że ludzie zostali, uwol zostali uwolnieni, uh, to znaczy, że 500, około 500 więźniów politycznych są na wolności, więc większość była deportowana z kraju, wypędzona z kraju, ale to, to, to wolność jest bardzo, bardzo ważnym osiągnięciem dla ludzi i tych ludzi, którzy naprawdę, jak Andrzej, wielu wycierpieli. Czy na Białorusi w, w, przebiła się już informacja o tym, że Andrzej Poczobut został uwolniony? Z jakimi tam m, to się spotyka reakcjami wśród zwykłych białorusinów, wśród opozycji białoruskiej? Jak ta informacja jest przyjmowana? W opozycji białoruskiej oczywiście to jest wielka radość i Svetlana Cichanowska i inni liderzy opozycyjni zrobili również deklaracje i wcześniej a zawsze Andrzej Potrzebot również był wymieniany jako jeden z więźniów politycznych, który ma być uwolniony. Kiedy chodzi o opinię publiczną, no, w kraju dyktatorskim, takim jakim jest teraz Białoruś, trudno coś uwidzieć, ale ludzie, wiem to na 100%, że ludzie z Białorusi czytają, ja myślę, że e, ludzie dobrej woli, demokratycznej Białorusi są e, również bardzo zadowoleni. To jest to zawsze to, to, to są takie fale faly informacji, dostajemy e, wielu negatywnych informacji. C, co dzień nawet dziś e, w Białorusi są e, nowi ludzie, którzy zaresztowani, przysłuchowani i tak dalej. To znaczy, to jest negatywna informacja, a ta informacja, kiedy ludzie są, w, w, w, są już na wolności. To jest bardzo pozytywna informacja. Ja myślę, że ja dwa, miesiąc temu mój bardzo bliski, bliski przyjaciel również został uwolniony w ramach, w ramach tego dealu pomiędzy administracją amerykańską a Łukaszenką to oczywiście to, była wielka, to jest wielka rada zawsze. Ludzie, które on również spędził, jak Andrzej, więcej niż pięć lat w więzieniu. No tak, ale domyślam się, że mieszają się te dwa porządki. Ta taka zwykła ludzka radość z tego, że rzeczywiście zakończyła się gehenna tych więzionych do tej pory osób, takich jak Andrzeja Poczobuta, bo to naprawdę jest kwestia życia i śmierci. Podkreślamy, że wielu osobom nie udało się przeżyć pobytów w tych koloniach tak. karnych na Białorusi, ale z drugiej strony rozpatrujemy to jednak w kategoriach politologicznych. Zastanawiamy się, jaki to może mieć wpływ na te nastroje wewnątrz opozycji białoruskiej. Zastanawiamy się, czy ona jest silna, czy słabnie, bo mówimy o Andrzeju Poczobucie, to naturalne, jako o naszym rodaku, jako hmm. o przedstawicielu mniejszości polskiej w Białorusi, ale przecież dla opozycji białoruskiej to także jest niezwykle symboliczna postać. Tak, oczywiście. I trudno teraz powiedzieć, nie ma polityki. W moim kraju nie ma polityki. Polityka jest poza granicą Białorusi. A tam jest dyktatura. Dyktatura, która jest wspierana przez e, Moskwę. I dyktatura, która nie używa to. Która jest, ba, ba, jest opierana na przemoc. Najpierw przemoc. I z tego powodu... No... Czy muszą być inne jeszcze wielkie zmiany i jakieś szoki takie symetryczne, żeby ten reżim e, e, był e, słabszym. E, ale na dzień dzisiejszy każde uwolnienie, e, niesprawiedliwe e, e, więźnia polityczna, który e, został niesprawiedliwie umieszczony w więzieniu, to jest po pozytywny sygnał w każdym razie. My oczekujemy lepszego. Ale jak w Polsce przed 89 rokiem, no niemożliwe Cokolwiek, nawet kiedy większość społeczeństwa była przeciwko, bez zmian w Moskwie, bez tego, żeby reżim już gospodarczy nie mógł, nie mógł ogarnąć kontroli nad całą Europą środkową, to bez tego niemożliwe było z dnia na dzień zmienić reżim. Oby ta kropla okazała się tą, która wydrąży te skały skutecznie, Yy, i ruszę ją. Yy z posad i oby rzeczywiście ten scenariusz, który stał się doświadczeniem Polaków na przełomie lat 80. i 90. mógł być także doświadczeniem naszych sąsiadów białorusinów. Pan Aleksandr Łachwiniec, białoruski politolog, współpracownik Wolnego Uniwersytetu Białoruskiego był z nami. Bardzo panu dziękuję i przekazujemy pozdrowienia dla Andrzeja Poczobuta, no bo skoro panowie są znajomymi, to pewnie wcześniej czy później dojdzie do tego spotkania z panem Andrzejem Poczobutem. To jest naprawdę bardzo szczęśliwy i radosny dzień dla wszystkich Polaków, także polskich tak. dziennikarzy, że Andrzej Poczobut jest już na wolności. Teraz na tę sprawę spojrzymy z amerykańskiego punktu widzenia i amerykańskiej perspektywy. Doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego połączony z nami. Witamy. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Politycy krajowi, nasi polscy podkreślają, że bez Amerykanów to by się nie udało. Jaka była ich rola w tym, co obserwujemy dzisiaj, czyli w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta? Jaki też mają w tym swój interes? No, tego do końca jeszcze nie wiemy, jaka była ich rola. Natomiast no, trudno nie zauważyć tego, że wpisuje się to w ciąg pewnych wymian, które Amerykanie prowadzili z reżimem białoruskim zamiast zamian za wznoszenie sankcji. No niestety robili to wciąż jednostronnie. Oczywiście nikt z nas nie będzie krytykował tego, że dzięki ich zabiegom tacy więźniowie, jak koniec końców po ponad pięciu latach pan Andrzej Poczabut zostali zwolnieni. Jaka jest strategia za tym? No wydaje mi się, że najrozsądniejszą analizą jest to, żeby odciągnąć trochę Łukaszenkę od Władimira Putina. Natomiast na ile to będzie skuteczne, to nie wiem, bo my nie wiemy, jak ten reżim jest silny lub słaby i do końca też nie wiemy, jak silny lub słaby jest Władimir Putin. Natomiast to jest może takie wybieganie trochę do przodu, żeby nawiązać te kanały komunikacji. Łukaszenka już nieraz to robił, że oczywiście wciąż był w zbiże, czyli Związku Białorusi i Rosji, ale sygnalizował, że czasami stać go na jakąś bardziej niezależną politykę względem zachodu. Rzeczywiście wygląda na to, jakby grał na dwóch fortepianach, tym kremlowskim i tym waszyngtońskim zachodnim, tak to nazwijmy. Gdyby ten scenariusz oderwania Łukaszenki od Kremla, albo przynajmniej naderwania tych ścisłych relacji się nie powiódł, no to to, co teraz robi administracja amerykańska, jest tylko uwiarygodnieniem reżimu Łukaszenki na arenie międzynarodowej. No, dokładnie tak. I myślę, że Donald Trump bo ja może na wyrost użyłem słowa strategia, nie ma strategii, nie ma długoterminowego planu, tylko tak sobie, jak to on ad hoc, znajduje jakiś pomysł albo ktoś, z kim ostatnio rozmawiał, podał mu taki pomysł i on go zaczął realizować, będzie się tym helpił na pewno jako wielkim sukcesem. Natomiast jeżeli to nie jest element większej układanki, to zgodziłbym się całkowicie z panią, że to jest po prostu uwiarygarnianie tego reżimu. Skończyło się to szczęśliwie dla Andrzeja Poczobuta, dla innych uwięzionych w tych więźniach, w więzieniach łukaszenkowskich. To nie jest pierwsza transza, grupa osób uwolnionych, więc dla nich to kwestia życia i śmierci, podkreślamy to. No ale trudno od tej wielkiej polityki także odejść, gdyby to nie prezydent Donald Trump dzisiaj był gospodarzem Białego Domu. I gdyby to nie jego ludzie negocjowali z Łukaszenką, to myśli pan, że doszłoby do, do tego uwolnienia? Być może panowie mają ze sobą jakiś no, rodzaj kontaktu takiego no, niestandardowego. Być może porozumiewają się w podobny sposób. Nie mówię o języku, w którym się porozumiewają, ale rodzajami komunikatów, które są dla obu no to jest właśnie taka trudna sytuacja, bo ja to zawsze po porównuję do czasów zamieszłych, brzmi jak sowietologia. Znaczy nie wiemy co tam się dzieje, ale sobie wyobrażamy i w sposób jakiś oparty na jakiejś logice staramy sobie właśnie dopowiedzieć. Jak tam, jak tam, to wygląda? I zdecydowanie ta teza, której pani powiedziała, jest wiarygodna, że po prostu, no mówiąc prosto, Trump ma taką autorytarny styl komunikacji i rządzenia, no i umie się dogadać z innymi dyktatorami po prostu. Czy jakby byli inni politycy u władzy Stanów Zjednoczonych, czy by do tego doszło? Mogłoby dojść, bo być może tam rzeczywiście jest coś za tą zasłoną, za którą my spojrzeć jako zwykli śmiertelnicy nie możemy, że może Łukaszenka już wie coś, czego my jeszcze nie wiemy i, i że tak jak pa, e, pani gość wcześniej powiedział, że póki nie osłabnie wsparcie z Rosji, to ten reżim nie upadnie. A Łukaszenka widzi, co się dzieje i widzi, że Rosjanie tej wojny nie wygrywają pomimo Piątego roku trzydniowej operacji. Na razie musimy opierać się na tych komunikatach, które płyną z przedstawicieli strony polskiej. Mieliśmy wspólną konferencję prasową ministra Radosława Sikorskiego i Johna Kola. To jest ten specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Białorusi, który podkreślał wysiłek, jakiego wymagało uwolnienie Andrzeja Poczobuta. Posłuchajmy.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 W polskiej przestrzeni publicznej, w polskiej tej dyskusji już teraz słychać no, takie komentarze, że ta wypowiedź pana Kola, ale także wpis ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom no, wskazują na to, że to może być odpowiedź na ostatnie powątpiewania ze strony szczególnie polskiego premiera co do lojalności amerykańskich sojuszników wobec Europejczyków, szczególnie wobec Polaków. Pan także to w ten sposób odbiera, odczytuje, interpretuje? Nie, to bardzo dziwne stwierdzenie. Ja nie, nie widzę, dlaczego w ogóle łączyć te dwie sprawy. Amerykanie się, jak podkreślałeś jeszcze jednostronnie zaangażowali w te działania. I oczywiście, bo my rozmawiamy o takiej dużej makroskali yy, geopolityki. Oczywiście mm -hmm. dla tych ludzi wolnych dla ich rodzin to jest, to jest cały świat. Pewnie. Z tym nie ma co dyskutować. Natomiast Donald Trump ciągle podważa e, sens istnienia na to. Działa przeciwko NATO. Wzmacnia Putina swoją wojną w Iranie, którą osłabia cały świat, oprócz tych, którzy eksportują ropę. Więc nie, ja bym tych rzeczy nie łączył i to wcale nie zmienia faktu, że Donald Trump jest e, obecnie największym destruktorem e, naszego ładu międzynarodowego. Poza Putinem oczywiście. A jak to wpływa na jego pozycję, już zostawiając na boku te nasze europejskie konteksty, na jego pozycję w kraju? No jesteśmy po tej próbie zamachu, prawda? Szerzą się teorie spiskowe dotyczące tego, co wydarzyło się na tym balu z dziennikarzami albo balu dziennikarzy, ta próba, nieudany zamach na prezydenta Donalda Trumpa. I najbardziej zaskakujące jest to, że te teorie spiskowe mają prawie tylu samo, tyle samo zwolenników wśród prawicowych, jak i wśród lewicowych wyborców w Stanach Zjednoczonych. O czym to może świadczyć? No o tym, jak bardzo na pewno polaryzującą jest postacią Donald Trump. Ale to jest tak naprawdę moja ucieczka przed odpowiedzią na to pytanie, bo to wskazuje na to, że ja sam się zaczynam zastanawiać już, bo Donald Trump posuwa się do tak skrajnych czynów, jak rozpętanie kolejnej wojny, jak grożenie ludobójstwem wobec Irańczyków. I czy tak trudno naprawdę nam sobie wyobrazić, że ten człowiek, który nie, de facto no nie stanowił dla gości tego balu żadnego konkretnego zagrożenia, bo no nie mógł się przedostać po prostu przez, z tego co wiem, Służbę Bezpieczeństwa, nie wiem w jaki sposób on się tam znalazł i dlaczego. No i oczywiście nie mamy na to żadnych dowodów, natomiast myśli się pojawiają że Donald Trump posunie się po prostu, nieważne czy, czy on maczał w tym palce czy nie, że posunie się do wszystkiego, żeby utrzymać władzę, a jego słupki poparcia ciągle spadają. 98% mają szans demokraci, że przejmą Izbę Reprezentantów w listopadzie jak jeszcze dwa miesiące temu mieli jedną na cztery szanse, żeby przejąć Senat, to teraz jest już 50-50. Jest... Panie doktorze, polaryzacja i brutalizacja amerykańskiej polityki sprzyja Trumpowi i Republikanom, czy, czy wręcz przeciwnie? Może się okazać takim mieczem obosiecznym, który tym razem uderzy ich bardzo boleśnie i pozbawi ich większości w amerykańskim kongresie? No Teraz to już jest dość jasne, że przeciwko nim. Wcześniej działało na ich korzyść, bo im bliżej byliśmy byłej prezydentury Bidena, która była dobrą prezydenturą, natomiast marketingowo, pierowo wyglądała bardzo źle, bo sam Joe Biden wyglądał źle po prostu. Był w złym stanie zdrowia. Teraz widzimy, że po pierwsze Trump jest o wiele gorszym. On zasypia już naprawdę jak kamera jest skierowana prosto na niego. Dopuszcza się takich zbrodni przeciwko pokojowi jak wojny. Także cała ta polaryzacja obróciła się już przeciwko nim. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Jeszcze niejednokrotnie pewnie do listopadowych wyborów połówkowych będzie okazja, żeby się spotkać i porozmawiać o tym, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje dzisiaj. Też byśmy o tym rozmawiali, ale uwolnienie Andrzeja Poczobuta powoduje, że no wszystkie drogi prowadzą nas do Rzymu pod tytułem właśnie ten temat i ta sprawa. Za komentarz do tej sytuacji też bardzo dziękuję. Pan doktor Karol Schulz, amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego był z nami. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.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 To się opłaca.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 Minęła 15.30. Ewelina Kamińska, zapraszam. To wspaniała chwila. Tak, informacja o uwolnieniu Andrzeja Poczubuta z białoruskiego więzienia komentował na naszej antenie Paweł Łatuszka. Były ambasador Białorusi oraz działacz opozycji białoruskiej. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości spędził za kratami 5 lat. O jego uwolnienie zabiegały polskie władze, Związek Polaków na Białorusi oraz międzynarodowe organizacje. I choć uwolnienie Andrzeja Poczubuta to wspaniała wiadomość, to w białoruskich więzieniach wciąż pozostaje. Daje ponad 800 więźniów politycznych, przypominał na naszej antenie Paweł Łatuszka. To jest wspaniała chwila, wspaniały moment, uwolniono, że potrzebuję bohatera dla nas wszystkich Białorusinów walczących o demokrację jestem przekonany dla wszystkich Polaków. Nie zapominajmy, że Andrzej Paczobut ponad 5 lat był w więzieniu, torturowany. Również nie zapominajmy, że nadal w więzieniu pozostaje 850 co najmniej więźniów politycznych i cały czas ich liczba przybywa, bo Łukaszenkę aresztuje, zatrzymuje kolejne osoby. Andrzej to od lat 90. należy do Związku Polaków na Białorusi. Przez wiele lat współpracował z polskimi mediami. I relacjonując sytuację w tym kraju. Za swoją działalność społeczną i dziennikarską oraz za krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. W 2021 roku władze Białorusi zarzuciły mu podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu. Po pokazowym procesie w styczniu 2023 został skazany na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Henryk R., znany jako łomiarz, opuścił zakład karny. Mężczyzna był skazany m.in. za serię brutalnych napadów na kobiety w Warszawie w latach 90. Pięć kobiet zmarło. Henryk R. miał spędzić w izolacji ponad trzy dekady. Ostatnią karę odbywał po zatrzymaniu w 2016 roku, kiedy zaatakował kobietę w Łowiczu ciężkim narzędziem i dotkliwie ją pobił. Jak informuje rzecznik służby więziennej w Łodzi, Cezary Jabłoński, wobec Henryka R. zastosowano dwa środki zapobiegawcze.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 Włączenie do systemu kaucyjnego tzw. małpek zajmie około dwóch lat, informuje o tym Ministerstwo Klimatu. Powodem jest konieczność zmiany ustawy, ale jak wskazywała wiceszefowa resortu Anita Sowińska, zmiany są potrzebne. Ja osobiście jestem za tym, żeby włączyć szkło jednorazowe do systemu kaucyjnego, bo jesteśmy niestety, ale zaśmieceni przede wszystkim małpkami, ale nie tylko. Mówimy o szkle do pewnej pojemności, podejrzewam, że do półtora ale to oczywiście są pewne plany. Natomiast wdrożenie szkła jednorazowego to jest wielka logistyczna zmiana, i na to potrzebny jest czas. W Polsce działają 52 tysiące punktów zbiórki opakowań objętych systemem kaucyjnym. 9 z nich to automaty. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 15:33. Gość Polskiego Radia 24. Gość, ale czuję się jak u siebie. Piotr Pogorzelski, wicedyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy, autor podcastu Po prostu wschód ze mną w studiu Polskiego Radia 24. Witaj Piotrze. Dzień, dzień dobry. dobry. To jest niezwykle dobry dzień. Tak, niezwykle dobry dzień, bo chyba nawet nikt się nie spodziewał, że to będzie aż tak dobry dzień. Nie było żadnych przecieków, nie było żadnych sugestii, jakichś podskórnych informacji, przecieków o tym, że Andrzej Poczobut dzisiaj może, no właśnie waham się przed powiedzeniem wrócić do kraju, wrócić do domu, bo on... No na pewno wyjść na wolność, Na pewno prawda? wyjść na wolność. To można powiedzieć. Przecieków nie było, kiedy były wcześniejsze te wymiany więźniów, bo wiadomo, że już takie grupy... Kilkuset nawet więźniów politycznych były zwalniane, to wtedy rzeczywiście się mówiło, że tutaj bardzo możliwe, że wyjdzie Andrzej Poczobut. No ale to nie następowało. Z Andrzejem Poczobutem była taka sytuacja, że on nie chciał się zwracać do Aleksandra Łukaszenki o ułaskawienie. To był warunek, na podstawie którego on mógł wcześniej wyjść na wolność, ale jeżeli zwracasz się o ułaskawienie, to tym samym przyznajesz się do winy. Tak, Czyli przyznajesz, że zrobiłaś to złe, do czego, mhm. o, o co ciebie oskarżają. I dlatego Andrzej Poczobut nie chciał się na to zgodzić, dlatego że w jego oczach, w naszych oczach, on właściwie żadnego przestępstwa nie popełnił. Teraz jest już w Polsce i pierwsze jego pytanie, zgodnie z relacją premiera Donalda Tuska, Tuska brzmiało, kiedy będę mógł wrócić na Białoruś i czy w ogóle będzie to możliwe? możliwe? Będzie to możliwe? No, kiedyś na pewno. jeżeli Kiedy upadnie, e, reżim, kiedy Łukaszenki. upadnie reżim Łukaszenki, będzie to możliwe. E, ale no, to jest jakby szersza sprawa, która pokazuje, co tak naprawdę Aleksandr Łukaszenka załatwia właśnie... Dokonując takich zwolnień ci więźniowie najczęściej są wywożeni właśnie albo do Polski albo na Litwę. On w ten sposób pozbywa się ewentualnych oponentów, e ewentualnych swoich krytyków na terytorium Białorusi, ale nie tylko, dlatego że duża część z tych ludzi ma nadal rodziny na Białorusi. I oni nawet opuszczając ten, ten kraj, cały czas no, boją się krytykować reżim, dlatego że te rodziny ich są tam zakładnikami, czyli w każdym momencie to oni mogą tam trafić za kraty do kolonii karnych. Więc właściwie to jest tak, że reżim tutaj ma... Dwa interesy co najmniej załatwia za jednym razem, to znaczy pozbywa się oponentów, no i po drugie liczy na zniesienie części sankcji, tak jak było w przypadku poprzednich wymian. W momencie kiedy ci ludzie przekraczają granice, Stany Zjednoczone zapowiadają zniesienie części sankcji nałożonych na Białoruś. Czyli ta wymiana więźniów to jest użyję tego sformułowania, handel żywym towarem. Tak, oczywiście to jest handel żywym towarem i ten żywy towar jest cały czas uzupełniany, to znaczy teraz rzeczywiście mamy 800 więźniów, Wcześniej te więźniów politycznych. Wcześniej te liczby były mniejsze, ale też wiadomo, że część ludzi, którzy przebywają za kratami, na przykład, którzy są oskarżani o przestępstwa, nie wiem, gospodarcze, to jest też tylko pretekst. Tak naprawdę to ci ludzie są tam trzymani z powodów politycznych i Zatrzymania na Białorusi cały czas trwają. Oczywiście nie jest to takie nasilenie jak w 2020 czy 2021 roku, ale nadal ktoś jest zatrzymywany, nie wiem, za popularyzację języka białoruskiego, czy też za jakąś domniemaną działalność wywrotową. To ostatnio spotkało jednego z księży katolickich, więc tutaj jakby cały czas, no można też powiedzieć, no biznes trwa. To jak wygląda Andrzej Poczobut na tych zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych przez premiera Donalda Tuska, to jest świadectwo tego, co przeszedł i w jakich warunkach był przez te pięć lat przetrzymywany. Tak, no kolonia karna w Nowopołocku nie cieszy się zbyt dobrą opinią nawet wśród kolonii karnych na Białorusi. Tutaj jeszcze dochodzą do tego problemy ze zdrowiem u Andrzeja Poczobuta, problemy z sercem, ale jeżeli oglądaliśmy zdjęcia z poprzednich wymian, no to właściwie wszyscy ci więźniowie w ten sposób wyglądają. Dlatego, że te warunki w białoruskich koloniach karnych no, odbiegają od tych warunków, które są u nas w więzieniach. Ci ludzie często są zmuszani do pracy, a jeśli nawet nie zmuszani do pracy, to często trafiają do karceru, czy też do tak zwanego pomieszczenia typu więziennego, dlatego że... Może tutaj wyjaśnimy trochę, czym jest kolonia karna, bo kolonia karna to, to są tak naprawdę właściwie baraki, gdzie ci więźniowie mogą się przemieszczać, oni mogą wychodzić, mogą wychodzić do pracy, mogą wychodzić do toalety, tak jak jeden z więźniów mi opowiadał, no jest nawet niewielka kuchnia, gdzie można sobie przygotować coś, co, co kupimy w sklepie, bądź też otrzymamy z wolności, z tym, że są różnego rodzaju kary, a Karę zawsze można wyznaczyć z byle powodu. Można powiedzieć, nie wiem, że ktoś przeklął. On powie, że nie, ja nie przeklinałem, ale wtedy ten naczelnik, funkcjonariusz powie, nie, ja słyszałem no i koniec. I po prostu taka osoba trafia właśnie do czegoś w rodzaju więzienia. Czyli właśnie tego pomieszczenia typu więziennego, bądź też do karceru, który jest właściwie no taką bardzo małą celą, gdzie właściwie w dzień można tylko chodzić, w nocy jest bardzo zimno, jedyne co się można ogrzać to po prostu przykryć tym ubraniem, jeżeli ci pozwolą wziąć to ubranie. Plus takie osoby są pozbawiane możliwości kontaktu z rodziną, często nawet z adwokatem. Jeśli nawet ten adwokat jest reżimowy, no to i tak one po prostu nie mogą z nikim porozmawiać. I też nie otrzymują paczek z zewnątrz, czy też wsparcia finansowego. To wsparcie finansowe jest bardzo istotne, bo tak jak wspominałem, często w tych koloniach jest jakiś sklep, gdzie można sobie kupić coś do jedzenia. Więc no, trudno tu się dziwić, że Andrzej Poczobut wygląda tak, jak wygląda. No, jest to forma, właściwie można powiedzieć, że nawet nie tyle samo to Uwięzienie, niemożliwość wyjścia na wolność jest karą, ale dodatkową karą są właśnie te karcery, te pomieszczenia typu więziennego, no i różnego rodzaju właśnie inne kary polegające na pozbawianiu ciebie części praw, które teoretycznie jako więzień posiadasz. Teraz odpoczynek, rekonwalescencja dla Andrzeja Poczobuta, a potem... Jakie zadania dla niego? Dla człowieka, który stał się symbolem oporu i walki o prawa człowieka, nie tylko mniejszości polskiej na Białorusi, ale w ogóle opozycji białoruskiej, no w ogóle ludzi, którzy cierpią właśnie z powodu tego, że żyją w kraju rządzonym przez reżim, przez dyktatora. No na pewno, jeżeli mówimy o rekonwalescencji, to nie tylko fizyczna, ale też psychiczna. Część więźniów w ogóle potrzebuje pomocy psychologa, dlatego że no, pięć lat w takich warunkach i teraz wyjście na wolność, no to wymaga pewnego przepracowania tego, co się stało i znalezienia dla siebie miejsca w tym świecie. Ten świat się też bardzo zmienił w bardzo. ciągu pięciu lat. A to są ludzie, którzy jeżeli mają dostęp do mediów tam, no to, to są media propagandowe. Czy też, jeżeli mamy chwilę na ciekawostkę, jest coś takiego jak telewizja więzienna, gdzie są wycinane materiały z YouTube'a i z telewizji i one są prezentowane w świetlicy. Świetlica to się nazywa... Lenkomnata, tak jest nazywana od Lenijska komnata, czyli też jeszcze z czasów takich jak Izba Pamięci Lenina, no to tam właśnie tych ludzi po prostu szpikowano propagandą. Więc jakby człowiek nie był odporny, na pewno on musi ten świat teraz poznać trochę na nowo. I to jest na pewno zadanie pierwsze dla Andrzeja Poczobuta. No a drugie to ja myślę, że później to jest mówienie o sytuacji więźniów politycznych na Białorusi. Dlatego, że ten reżim się nie zmienił. Tak jak mówiliśmy na początku, to jest handel ludźmi i ten handel ludźmi na pewno będzie kontynuowany. I tutaj głos Andrzeja Poczobuta na pewno będzie się liczyć bardzo na arenie międzynarodowej, też w Polsce. I no, Andrzej Poczobut jest Polakiem, narodowości polskiej, ale jest y, osobą z paszportem białoruskim. I, I to jest jego kraj, tak? Jego kraj jest tam. I on będzie walczyć o ten kraj, żeby ten kraj był po prostu y, normalny. No oczywiście wiemy, że tutaj do momentu y, pewnie śmierci Łukaszenki, czy też Putina, y, to się nie zmieni. Y, więc y, ta walka na pewno będzie długa, ale, ale myślę, że warto o tym przypominać. Nawet w Polsce warto. Kiedy wywiad? Z Andrzejem Nie po wiem, to, bo to... No jak najszybciej wiadomo, ale to jest marzenie teraz wielu dziennikarzy. Na pewno, po to, żeby się z nim spotkać, żeby wysłuchać jego świadectwa i odpowiedzi na te pytania, które wszystkich nas nurtują. Piotr Pogorzelski na razie odpowiadał na moje pytania. Bardzo dziękuję za to dziękuję. spotkanie. Wicedyrektor Polskiego Radia dla Zagranicy, autor podcastu Po prostu Wschód. Teraz już zmieniamy temat. O ważnych społecznych sprawach będziemy rozmawiać z panem doktorem habilitowanym Bartoszem Łukaszewskim, socjologiem z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i także SGGW. Witamy panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie witam. Śledził pan to, co działo się w polskim internecie przez ostatnie dni i godziny. Mam na myśli oczywiście ten fenomen zbiórki łatwoganga i to, co wydarzyło się w, no, w polskim internecie przez te kilka dni. Definitywnie tak, nie tylko dlatego, że jestem socjologiem młodzieży i z racji tego, że młodzież w internecie funkcjonuje często i czasami bardziej nawet niż w świecie realnym jak najbardziej śledziłem. Ta sprawa jest bardzo wieloaspektowa. Słucham zatem pytań. Jeśli będę mógł służyć wyjaśnieniem, to bardzo proszę. Jestem jak najbardziej dostępny, dlatego że o tej sprawie moglibyśmy mówić z punktu widzenia zmian społecznych, jakie zachodzą przez bardzo długi czas. Panie profesorze, zatem jesteśmy teraz świadkami rodzenia się nowego pokolenia. To, co się wydarzyło, jest taki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 próżnią socjologiczną, próżnią społeczną. My się stajemy narodem, e, jesteśmy w rodzinach, a niekoniecznie na poziomie tak zwanego średniego zasięgu e, e, jesteśmy społeczeństwem, czy kreujemy tego typu działania. E, czy to może być podchwycone i podobnie jak viralowo ta akcja wirusowo zaczęła się rozprzestrzeniać, czy to może być początek szeregu tego typu działań? No Ja muszę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 więzi i o zaufanie wzajemne, ale to jest akcja, która pokazuje, że można. To jest akcja, której organizatorzy dowiedli tego, że nie musimy się zgadzać ze sobą, żeby zauważać, iż że istnieją wyższe wartości, wartości przewodnie, wartości, które mogą łączyć i jednocześnie, że dobro wspólne jest tą koncepcją, która pokazuje nam, że nie musimy być zgodni światopoglądowo, ale dostrzegamy pewien horyzont sprawy zdecydowanie ważniejsze od naszych partykularnych interesów. Dlaczego teraz już nawiązuje do tych darczyńców, do tych, którzy włączyli się po drugiej stronie w, w te akcje. Dlaczego więcej jest w nich zaufania i entuzjazmu dla takich właśnie osób jak Łatwoganki i jego współpracownicy, a a mniejsze zaufanie właśnie towarzyszy i mniejszy entuzjazm, jeśli chodzi o zaangażowanie w takie bardziej systemowe rozwiązania. No, chociażby to już klasyczne, przysłowiowe, uczciwe płacenie podatków, które także przecież mogłoby wpłynąć na to, że, że pieniędzy na leczenie chorych dzieci w systemie byłoby więcej. Ja skontruję i zadam pytanie następujące, a nie oczekując oczywiście odpowiedzi. Mhm. Sam postaram się je udzielić. Czy, jeśli mówimy o redystrybucji środków, które płyną z podatków, to mamy duże zaufanie do instytucji, które redystrybuują i do miejsc ulokowania lokacji tychże środków z podatków płynących. Nie, nie mamy. Dlatego, że jeśli popatrzymy na hierarchię prestiżu polskich zawodów, to działacz partii politycznej, poseł na Sejm i radny miejski, to są trzy ostatnie profesje szanowane przez Polaków. Wszystkie inne szanowane są bardziej. W związku z tym e, mamy do czynienia z pewnym rozłamem. My chcemy działać na rzecz dobra wspólnego, ale nie ufamy instytucjom. Tymczasem systemowe i instytucjonalne rozwiązania są najtrwalsze i często najbardziej skuteczne. A zatem e, jesteśmy na etapie, kiedy również ta tylko otwiera pewną debatę. W jaki sposób e, ponownie przywrócić Polakom państwo i w jaki sposób przywrócić państwu Polaków? Otóż e, no właśnie, bez zaufania do do instytucji. Każda tego typu akcja będzie jedynie ciekawym, bardzo ważnym i pomocowym elementem. Natomiast ona nie będzie tworzyć rozwiązań trwałych na przestrzeni dekad, które mogłyby służyć kolejnym pokoleniom. Innymi słowy, jeśli otrzymuje pytanie, czy ta akcja do tego doprowadzi, w tym momencie jest zdecydowanie za wcześnie, aby o tym mówić. Miejmy nadzieję, że znajdą się naśladowcy i miejmy nadzieję, że również, jeśli popatrzymy na elity niespołeczne stricte, ale elity polityczne, to będą się pojawiać wśród tychże elit politycznych osoby, które będą potrafiły posługiwać się właśnie definicją polityki jako roztropnej troski o dobro wspólne, a nie, a nie jedynie tylko rywalizacji partyjnej, internetu. prawda? Tak jest, rywalizacji jeśli, chodzi o, rywalizacji, jeśli chodzi o poszczególne interesy. Jest jeszcze jedno ryzyko przy całym entuzjazmie i, i zachwycie nad tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach i nad tą kwotą, która dobiega do 300 milionów astronomiczną, tam już 280 milionów chyba mm. pękło z tego, co wiem, panie profesorze. Czy to nie jest taki moment, że możemy ulec takiemu wrażeniu, że dzięki tej akcji udało się rozwiązać problem palący, niezwykle skomplikowany, że no uzbieraliśmy te pieniądze i możemy teraz odbębnić i odtrąbić sukces. Zwalczyliśmy raka wśród najmłodszych. Czy, czy, czy nie pojawi się tego rodzaju pokusa, że już można odpuścić, usiąść wygodnie w fotelu i teraz tylko obserwować jakie to przyniesie skutki? Przecież no wszyscy mamy świadomość, że to jest jednak kropla w morzu potrzeb i nawet za te 280 300 milionów uzbierane Złotych, wszystkich dzieci chorych na raka w Polsce uratować się nie da. Jeśli popatrzymy na dane, to wydaje się, że właśnie dane mogą być pewnym orężem do walki ze złudzeniami. Otóż to jest ogromna kwota, to jest bardzo ważna kwota, ale ta kwota, patrząc na deficyt w zakresie, o którym rozmawiamy, służby zdrowia, to jest 0,6% do zasypania dziury budżetowej. Kolejna kwestia, pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Kiedy podzielimy sobie nawet to 300 milionów na liczbę Polaków, to mniej więcej tak, jakby każdy Polak wrócił około Pół, e, 8 pół, złotych e, po prostu do kasy e, i wtedy mielibyśmy e, mnożąc tego typu tego typu e, skalę. No, w związku z tym oznacza to, że to jest bardzo ciekawa, bardzo ważna, bardzo wartościowa i godna najwyższych gratulacji akcja, ale akcja, która pokazuje nam, że czasami warto po prostu myśleć o dobru wspólnym codziennie e, i starać się je rozwijać, a wtedy i tego typu akcje strzeliste, wielkie akty nie będą potrzebne. Bardzo panu dziękuję Dziękuję za tę rozmowę i za to podsumowanie. Pan doktor habilitowany Bartosz Łukaszewski, socjolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, SGGW był z nami. Panie profesorze, bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Teraz z uśmiechem witam już moich kolegów Jarema Jamrożek i Paweł Pawłowski. Dzień Też się dobry uśmiechamy. panowie. Dzień dobry. No, Dzień dobry. Uśmiechy nie schodzą nam dzisiaj z twarzy, bo same dobre informacje. Z jednej strony podsumowanie tego, co wydarzyło się w weekend przed chwilą z panem profesorem, no i przede wszystkim informacja dnia. Andrzej Poczobut jest wolnym człowiekiem. Andrzej Poczobut jest wolnym człowiekiem i na pewno będę na ten temat rozmawiał dzisiaj z politykami, no, bo niewiele jest informacji w polskiej przestrzeni mm. publicznej, które bardziej łączą niż dzielą. Mam nadzieję, że ta informacja także połączy Arkadiusza Czartoryskiego z Prawa i Sprawiedliwości z Andrzejem Grzybem z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja zapraszam o 16.30 i 17.30. Pawle Andrzej Poczobut, oczywiście to jest temat numer jeden, no ale nie możemy zapow... zapominać o tym, że w Sejmie się dzieje. W się, dzieje, się tak. będzie, Dzieć bo... się będzie zwłaszcza w czwartek, jeśli chodzi o próbę odwołania dwóch ministr albo dwóch pań minister. Chodzi oczywiście o Paulina Henning-Kloskę i Jolantę Sobierańską-Grendę. To są wnioski opozycji. Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią, że absolutnie niemerytoryczne, ale polityczne, obliczone na to, żeby obalić koalicję. Przedstawiciele opozycji mówią zgoła co innego. To także w popołudniowym programie. Co jeszcze? Między innymi zajrzymy do Łodzi. Tam podobno skaczą samochody. O. Chodzi o to, że no niestety, ale drogi są czasami tak garbate, że można tak uderzyć samochodzie ochodem, że można uszkodzić sobie zawieszenie. Więc będziemy zaglądać do Łodzi i sprawdzać dlaczego tak właśnie się dzieje. A... Jazda na wysokim poziomie. To prawda. A oprócz tego dla fanów skaczącej piłki, no to zapraszam oczywiście, bo dzisiaj pierwszy z półfinałów Ligi Mistrzów i mówi się o tym, że to jest przedwczesny finał, bo PSG zagra z Bayernem Monachium, więc o to również będę dopytywać. Jarema, Jamrożek, Paweł Pawłowski zostają z Państwem. Ja się nazywam Ewa Wasążnik. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu całego zespołu, który dla Państwa ten program